kalenar mast mas tam mast, kalenar mast tam mast kalendar masto mas tam masty kalendar masto Mirawię tam tam alili mirawię tam tam ali jeli al kallandar mast mas zachla al kallandar masto mas czulela al kallandar mas mast tam mast kalanderar masto gulander mast mera veer de hai dam dam ali ali mera veer de hai dam dam ali ali sakhilal qalandar mast mast gulal qalandar mast mast Pierwszy polskiego radia, muzyka nocą, wschodni front i premiera albumu Burn, czyli Ewa i Bartek. Twoje projekty, twoje aktywności muzyczne to jest m.in. innymi Town, zakorzenione dźwięki w klimacie lat 90., to jest Pottishead, to jest DJ Shadow. Następnie gra na Basie w MSM. Pankrokowa formacja. No i noce, czyli akustyczno-elektroniczna czy nawet rok, rokująca formacja y, dziewczęca. Te stylistyki są tak rozbieżne. Y, to mnie nurtuje, bo y, z kolei Ben to jest czysto elektroniczna y, muza. Y, jak wygląda kuchnia do, do przygotowań do, do, do tego typu szerokiej aktywności? Nie znam, powiem Ci szczerze, artystki tak wszechstronnej, gatunkowo i jednocześnie tak poruszającej się wielo, wielowarstwowo. Jednym słowem chciałbym zapytać właśnie w wypadku Burn, jak wygląda ta praca już czysto na niwie muzyki? Samo Bern jest dość, raczej znaczy najprostsze z tego wszystkiego od racji, że to jest wirtualnie i jest elektronicznie. Są tam elementy oczywiście pianina, są elementy jakichś gitar, które gdzieś dogrywamy. Wysyłacie sobie szkice jakieś dźwiękowe, do których nagrywać y, y, poprzez internet y, muzykę, tak to wygląda. E, tak. I po... Z racji dystansu Luksemburg i Kraków. E, no Matt Town jest ze Stanów, więc to też jeszcze dalej. Mam kolegę, z którym jazz z Hiszpanii, e, więc te odległości są. Kolejnej płyty jest e, to, czego nam brakuje, kiedy mamy już wszystko, ale to jeszcze oczywiście e, robocze. E, natomiast no to się zupełnie inaczej nagrywa muzykę elektroniczną, a zupełnie inaczej się nagrywa muzykę instrumentalną. Ja mimo wszystko jestem bardziej instrumentalna i e, w tych elektro jestem głównie dlatego, że nie jest ona tak wymagająca, jeżeli chodzi o nagrywanie, bo ja mogę sobie nagrać wieczorem w swoim mini-studiu w domu. E, natomiast już jeżeli chodzi o muzykę instrumentalną, to potrzebne są próby, potrzebne są spotkania, e, potrzebne są jakieś ćwiczenia, Nagrywanie też jest ciężkie, bo z chłopakami nagrywamy na setę, więc to już jest trochę wyższy poziom, powiedzmy. Natomiast z dziewczynami nagrywamy cały czas ścieżkami osobne. Noce, noce, noce mówimy. No tak, ale noce i MSM, punk rockowy, mocny wyraz twórczy. To jest przede wszystkim gitara basowa w twoim wydaniu. I zgodzisz się, że to narzuca pewną dyscyplinę i rytmiczną i punkową surowość, ale jest pewną bazą do w późniejszych ekspedycji, że ten punk rock stanowi pewien, pewien kanon, który poznany czy rozpoznany i praktykowany, co ważne, o, o, przede wszystkim daje wolność później w innych działaniach twórczych. Jak to u Ciebie wygląda? Co jest taką podstawą? E, czyli no przede wszystkim z chłopakami się świetnie rozumiem i to jest tak, że e, jeżeli idę nawet zmęczona na tą próbę, e, tam każdy ma swoje miejsce, każdy jest odpowiedzialny, nie ma wielu instrumentów, każdy ma swoją działkę. Jest rytmika, jest bas, jest gitara. Teraz do nas do, dołączyła harmonika, więc to też zrobiło się dość ciekawie. E, natomiast e, Zasadą jest to, że gramy to, co czujemy i nie ma żadnych ograniczeń. Ja naprawdę jak idę z nimi i gram z nimi, to jest to taka energia i taka wolność, że ja się nie boję tam niczego, nie boimy się eksperymentować. To jest bardzo takie popaprane, bym powiedziała. W pozytywnym sensie. Tak, w pozytywnym. Nawet ostatnio nagrywaliśmy wokale na tym setę ostatnią i wokalizację. Marriage with secondhand thoughts I often wonder if thinking is now an ancient craft Buried under hashtags Buried under field dust Buried under... I'm just being honest I often laugh I often laugh Not because it's funny i often laugh because crying's too sincere Crying. I often touch to the walls, at least they echo I often feel like reason was evicted I often feel like reason now lives behind gas station dumpsters Stay home when the loudest fool gets crown-wise. Because he shouts in capital letters. Because he shouts in capital letters. I often see coffee bitter enough to remind me I'm awake. To remind me I'm awake. I often ask, how did we get here? Get here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 Break me twice. muzyka nocą, program pierwszy Polskiego Radia Ewa Baran Holy Holy, premiera albumu Burn. Pojawiliście się jako Burn na składance Music From Poland obok znanych nazwisk jak Grochola czy Tumidajewicz. Czy czujesz, że w Polsce następuje teraz renesans brzmień typu downtempo, trip hop? Czy Burn to raczej wasza osobna autonomiczna wyspa brzmieniowa i pewien sentyment do lat dziewięćdziesiątych, kiedy ta muzyka eksplodowała. A czyli powiem tak, to jest taka, takie miejsce, które jest nasze i gramy to, co lubimy, jak z chłopakami z pankowym, gramy na pankowo, tak z Bartkiem gramy to, co w danym momencie czujemy. Na pewno się wywodzimy gdzieś z trip-hopu, Portishead, head, trochę koszyn, takiej elektroniki mocniejszej i w tym kierunku chcemy iść. Druga płyta będzie bardziej, myślę, funkowa może i pójdzie w stronę Moloko. Będzie bardziej taneczna. Natomiast z jednej strony niby nie ma tego w mainstreamie i nikt tego nie słucha, a z drugiej strony mam mnóstwo zespołów, które grają. E... Świetną publiczność, liczną na, na koncertach klubowych. E, no udaje się nam tak mieć pełne sale, jeżeli coś gramy. Mam nawet koleżankę z, e, z Belgii, e, która postanowiła, gdzieś się z, udało nam z, złapać i planujemy wspólną trasę, więc e, mamy zespół Pindar z Włoch, e, mamy Nouve z z Wielkiej Brytanii i mamy Mafdadę z Grecji i gdzieś tam się z nimi kręcimy i planujemy jakiś wspólny taki międzynarodowy objazd. Ładna, kolorowa rodzinka muzyczna. Płyta Burn, dzisiaj premiera. Dała wam ta składanka Music from Poland jakieś perspektywy szersze? Otworzyła wrota klubów, impresariatów muzycznych, festiwali? E, czyli przede wszystkim nam otworzyła drogę, żeby razem grać, bo e, tak naprawdę na tą składankę weszliśmy ostatnim rzutem, bo brakowało jednego utworu e, i zrobiliśmy to przez weekend. E, I jak rozmawiałam z chłopakami, mówię, kiedy wy ten utwór zrobili? Ja mówię, że przez weekend. Mówi, No to za dwa miesiące i macie płytę. No i tak mniej więcej wyszło. Gratuluję Burn, Chopped and Shattered. Album, który dzisiaj ma swoją premierę w programie pierwszym Radia, za który współodpowiedzialna jest śpiewająca Ewa Baran, holly, holly. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. <śpiewanie> Polskie Radio, jedenka